Wibracja 96. Wybaczam sobie. Nie musisz prosić o przebaczenie Boskości, ponieważ już Ci wybaczono. Kiedy popełniasz błąd lub żałujesz czegoś, wszechświat ofiaruje Ci miłość i współczucie. Lecz czy ty sam potrafisz sobie wybaczyć? Wibracja na dziś. Wybaczam sobie. Nie potrzebuję szukać akceptacji, ponieważ już ją otrzymałem. Wszechświat kocha mnie od zawsze. Dziękuję Ci, Wszechświecie. Przyjmuję Twoje przebaczenie. Podziel się wibracją. Przebaczenie oznacza mniejszy bałagan.